Rozdział siódmy. Terror Holokaustu. Plemię Kainitów zostało zamordowane, zamordowane w cudzysłowie, rzekomo tylko dlatego, że było narodem żydowskim. Decydujący wpływ na ten krwawy amok nienawiści miała rzekomo odwieczna wrogość chrześcijaństwa z powodu rzekomego zamordowania Chrystusa przez Żydów, rzekomego w cudzysłowie które to odium mordu na Mesjaszu zdjął z nich dopiero Jan Paweł II, kategorycznie potępiając tak tzw. antysemityzm jako ciężki grzech popełniony na narodzie wybranym. Z Holokaustu i antysemityzmu Żydzi uczynili potężną broń masowego rażenia. Krzyżowcy terroru Holokaustu zadeklarowali, że chrześcijańska Europa pod wodzą nazistów zamordowała 6 milionów Żydów i ani jednego mniej. Każdy, kto kwestionuje tę liczbę, jest rewizjonistą Holokaustu ściganym z mocy prawa międzynarodowego. Istnieją dwa powody terroru Holokaustu. Kabalistyczno-talmudyczny, w którym liczba 6 milionów jest liczbą kultową, świętą, tak starą jak sama kabała. Powody polityczne. Obalenie prawdziwości tej liczby oraz istnienia tzw. komór gazowych oznaczać może katastrofę terroru Holokaustu. Odebranie kainitom moralnego prawa do istnienia jako całopalnej ofiary świata goju. Całopalnej w cudzysłowie. Obydwa te powody omówimy w głębi tego rozdziału. Teraz zajmiemy się w skrócie perypetiami głównych ofiar terroru Holokaustu czyli jego rewizjonistami. Polowanie na negocjanistów trwa już 20 lat z okładem. Z każdym rokiem nabiera rozmachu i restrykcyjności. Są to bowiem polowania z nagonką. Łowcy idą ławą od Kanady poprzez Amerykę i od Norwegii, Szwecji po były katolickie państwa basenu Morza Śródziemnego. Przyjrzyjmy się znaczniejszym ofiarom tych polowań wybranym z konieczności wyrywkowo spośród ponad 50 głównych rewizjonistów umieszczonych na stronie internetowej Ernesta Zundella prześladowanych za obalenie holobójdy. Jean-Marie Le Pen, założyciel, wieloletni przywódca Frontu Narodowego, w styczniu 1998 roku został skazany przez sąd w Nantre, Koło Paryża na 300 tysięcy franków grzywny za wypowiedź, iż obozy koncentracyjne były tylko epizodem II wojny światowej. Pozew wniosły francuskie, w oczywiście francuskie, organizacje antyrasistowskie oraz Stowarzyszenie Byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych. Le Pen nazwał Siraka prezydentem całkowicie uległym żydowskiemu lobby to wtedy zaczęły się prawdziwe kłopoty Lepena. Przyjęcie przez Lepena jawnie antyżydowskiego kursu spowodowało jednak rozłam we froncie narodowym. Część zwyczajnie stchórzyła. Rozłamu dokonał Bruno Margetta, którego żona Catherine Margetta jest wnuczką żydowskich emigrantów z Rosji. W nawiasie pismo Ojczyzna 1 lipca 1999 roku. Informując o tym, nieistniejące już pismo ojczyzna 1 stycznia 1998 dodało tytułem samego komentarza. W ten sposób wygląda wolność słowa w Europie, do której tak bardzo się śpieszymy. Ojczyzna już nie zieje zoologicznym antysemityzmem. Zadbały o to jakieś siły wyższe z niższych pięter człowieczeństwa. Roger Garodi, wybitny francuski pisarz i filozof pochodzenia żydowskiego, skazany w Paryżu na karę grzywny ponad 20 tysięcy dolarów, było to we wrześniu 1998, za napisanie książki, w której udowodnił, że Izrael wyolbrzymia mit Holokaustu i posługuje się nim dla realizacji swoich celów politycznych, zwłaszcza do blokowania krytyki za jego rasistowskie prześladowania Palestyńczyków. Przedtem zakazano rozpowszechniania tej książki. Następnie zniszczono prawie cały nakład, a księgarza z Genewy, który zdążył sprzedać dziesięć egzemplarzy, skazano na dotkliwą karę pieniężną. Garoldiego poparł cieszący się dużym szacunkiem popularny ksiądz Piotr, obrońca nędzarzy i bezdomnych. A jednak pod zmasowanym naciskiem przywódców żydowskich ksiądz Piotr, Odwołał swoje poparcie dla pisarza i poglądy o roli Żydów. Jak się przekonamy w następnych rozdziałach, istnienie komór gazowych w niemieckich obozach koncentracyjnych zostało już dawno odrzucone przez historyków i rzesze badaczy. Ale wrzutki o komorach gazowych z uporem powtarza kryptożydowska Wikipedia, co dotyczy głównie obozów Dachau. Demaskuje ją m.in. strona internetowa Bibuła, www.bibuła, pisząc między innymi: Cytat. W propagandzie lewicowo sjonistycznej celuje internetowa encyklopedia Wikipedia, która pod hasłem Dachau KL jedynie w wydaniu polskojęzycznym pisze o ludobójczym wykorzystywaniu komór gazowych. Lecz w wydaniu angielskim nie istnieje żadna na ten temat wzmianka. Poza nią związanym z KL Dachau przypisem. W polskojęzycznym haszle zilustrowano też obóz dezorientującym polskiego czytelnika zdjęciem komór gazowych w ujęciu z daleka. Z bliska jednak, każda wizytująca obóz osoba jest w stanie osobiście przeczytać wielojęzyczny napis umieszczony nad komorami gazowymi. Napis w KL Dachau głosi w cudzysłowie Komora gazowa zakamuflowana jako pomieszczenie z natryskami. Nigdy nie była używana jako komora gazowa. Napis ten, w nawiasie sam w sobie sprzeczny, poparty został oficjalnym listem przesłanym przez Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie panu Erykowi Brudel, który zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie zastosowania komór gazowych w obozie KL Dachau. W liście z Muzeum Holokaustu datowanym na 28 stycznia 1998 roku, czytamy Obóz Dachau nigdy nie był planowany jako obóz śmierci w nawiasie Extermination Camp. Po decyzji ostatecznego rozwiązania zbudowano w 1942 roku krematorium oraz komorę gazową, której użycie jednak nie może być potwierdzone. Jest to zgodne z innymi badaczami obozu Dachau. Ludzie byli tam rutynowo zabijani na wiele brutalnych sposobów, lecz nie gazowani. A zatem, po co komora została zbudowana? To była, jak wszędzie, odwszalnia odzieży więźniów. A krematoria służyły do spalania zwłok zmarłych na tyfus. Wolność słowa oznacza dziś na zachodzie tylko takie słowo, które podoba się kainitom. Klucz jest prosty. Bronią na przykład Salamana Ruzdiego, autora szatańskich wersetów, bo bluźni przeciw islamowi, ale prześladują Rogera Graudiego, bo podaje fakty niewygodne dla kainitów. Giovanni G., Włoch z Sycylii, to postać dalece mniej znacząca niż sławni rewizjoniści, lecz jego antysemicka przygoda posiada znamiona pościgu za groźnym przestępcą. Rzecz działa się we Francji. Giovanni G. to rozwodnik, regularnie jednak dojeżdżający do byłej żony celem odwiedzania swoich dzieci. Latem 2009 roku Giovanni G. udał się do biblioteki w Angers chciał wypożyczyć wybraną książkę o Holokauście. Holokauście w cudzysłowie. W trakcie zamawiania książki wypowiedział niepochlebną opinię o Żydach w kontekście Holokaustu. Bibliotekarz oznajmił, że w tej chwili książka jest w czytaniu i zapytał, dlaczego interesuje go ten konkretny tytuł. Giovanni wrócił do domu byłej żony i przez jej internet wysłał do biblioteki e-maila, informując, że ma wątpliwości co do 6 milionów ofiar Holokaustu. W tym czasie posiadał obywatelstwa włoskie i francuskie. Po zamówieniu książki wrócił do Szwecji, gdzie mieszkał na stałe. Kilka dni później do mieszkania jego żony Brydzi zapukała policja, pytając o jej byłego męża. Wyjaśniła, że dziowani wrócił do Szwecji. Policja zaczęła ją wypytywać o jej poglądy na temat Holokaustu, i Żydów w okresie II wojny. Oznajmiła, że ona nie podziela poglądów byłego męża na ten temat, gdyż one ją nie interesują. To nie zakończyło przesłuchania. Uparcie zmierzali do nakłonienia jej ku wypowiedzi o Żydach i Holokauście. Cytat. Jedźcie do Szwecji i jego zapytajcie, co miał na myśli, doradziła stróżom Holokaustu. Podczas rozmowy Sprawa książki i e-maila wysłanego z jej komputera przez byłego męża do biblioteki nie pojawiła się ani na moment, kiedy ojciec Paweł przyjechał do nich, aby wspólnie z Dziowanim, jego byłą żoną i dziećmi spędzić Boże Narodzenie, nie zastał go. Choć jego przyjazd ustalili wcześniej. Zakonnik powiedział mi na zakończenie wątku o Dziowanim, antysemitą, że nieobecność Giovanniego w domu w czasie świąt jest bardzo niepokojąca. Podejrzewał, że albo został zatrzymany w Szwecji, albo przez jakiś czas woli nie pokazywać się we Francji. Kolejni rewizjoniści Holokaustu. François Dipart Zamordowany. Bomba wybuchła w jego samochodzie po uruchomieniu silnika. Oczywista kara za jego udział w rozprowadzaniu francuskojęzycznej książki pod tytułem Czy 6 milionów naprawdę zginęło. Ditlep Felder. Oskarżony, sądzony, skazany i uwięziony w Szwecji szkalowany przez media francuskojęzyczne i szwedzkojęzyczne, zmuszony do życia na wygnaniu bez stałego miejsca zamieszkania. Kolejną ofiarą tropicieli negacjonistów jest biskup Williamson z Bractwa Świętego Piusa X. Tym razem pozwała go słynna ADL. Biskup Richard Williamson został skazany jako negacjonista holobójdy w Ratysbonie, Niemcy, a sąd w wyższej instancji zredukował grzywnę do 6,5 tysiąca euro w pierwszej instancji został skazany w październiku 2009 roku na karę 12 tysięcy euro za przestępstwo nienawiści. Przestępstwo nienawiści w cudzysłowie. Wyrok wydała 28-letnia bezwolna Ciamajda specjalnie oddelegowana do tego procesu. Zaczęło się po wywiadzie udzielonym przez biskupa szwedzkiej telewizji w listopadzie 2008 roku. Powiedział tam, że jego zdaniem oficjalna liczba żydowskich ofiar jest zawyżana. Zakwestionował również ludobójcze wykorzystywanie rzekomych komór gazowych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Prawnik biskupa domagał się uniewinnienia m.in. argumentując tym, że dziennikarze złamali swoje przyrzeczenie, iż wywiad nie zostanie opublikowany w Niemczech, i formalnie zostanie udostępnione tylko w Szwecji, gdzie, w nawiasie, jeszcze, nie obowiązuje prawo, które my nazywamy terrorem Holokaustu. Niestety, zwierzchnicy bractwa pryncypialnie potępili wypowiedzi biskupa, nie chcąc zadzierać z krzyżowcami Holokaustu. Szef wydał komunikat, w którym domaga się od Benedykta XVI aby Bractwo Świętego Piusa X zaakceptowało, cytat, oficjalne, pozytywne nauczanie Kościoła wobec Żydów i judaizmu przed pełnym przejęciem, powrotem, Bractwa do Kościoła Rzymskokatolickiego, aby Bractwo przyjęło reformy Soboru Watykańskiego II wraz z dalszym nauczaniem, które odwróciły niemal dwutysiącletnie Antysemickie nastawienie Kościoła, odrzucając zarzuty bogobójstwa Żydów. Bo przecież Chrystusa nie zamordowali Żydzi. A ukrzyżuj go, wrzeszczeli jacyś ówcześni, nieliczni ekstremiści. Od lektora, aż się chce rzec naziści. Profesor Austin Epp. prześladowany za odważną i niestrudzoną kampanię w obronie prawdy o Holokauście, sześciu milionach i komorach gazowych trwające przez dwa dziesięciolecia na rzecz Amerykanów pochodzenia niemieckiego. Frank, w nawiasie Franciszek, waluś, zaatakowany w USA fizycznie przez żydowskich ekstremistów. Prawie stracił życie i wzrok po oblaniu go kwasem solnym. Odebrano mu obywatelstwo amerykańskie. Sprzedał dom, aby pokryć koszty sądowe. Pisała o nim prasa polonijna. Powstała też o jego dramacie książka Jerzego Mroczkowskiego pod tytułem Sprawa Franciszka Walusia i nie tylko. Kilkakrotnie wspominałem o jego dramacie w swoich książkach, m.in. w strach być Polakiem. W 1976 roku wszystkie cigagowskie środki masowego rażenia rozpuściły wiadomość, iż w Chicago aresztowano hitlerowskiego zbrodniarza oficera gestapo z Częstochowy, mordercę kobiet i dzieci żydowskich. Okazał się nim tenże Frank Frank, w cudzysłowie, Franciszek Waluś. Wiadomość podała do mediów prokuratura z Chicago. W trakcie doprowadzania Walusia do sądu dwóch Żydów oblało go kwasem solnym. Po wyleczeniu Waluś rozpoczyna nierówną walkę z oszczerstwem. W trakcie dwuletnich przesłuchań i rozpraw Dostaje dwa zawały serca. Traci dom jest spalony, spalony w cudzysłowie, nawet wśród szikagowskiej Polonii. W kościele przed mszą świętą Polacy ostentacyjnie odsuwają się od niego na ławkach. W śledztwie niezmiennie podawał, że przez cały okres wojny, jako kilkunastolatek pracował niewolniczo w Niemczech u Bauerów. Po wejściu Amerykanów zgłosił się do drugiego korpusu generała Andersa we Włoszech. Po rozwiązaniu korpusu powrócił do Niemiec i zaciągnął się do polskich oddziałów wartowniczych przy armii amerykańskiej z numerem ewidencyjnym 25 861. W lipcu 1947 na wiadomość o ciężkiej chorobie matki wraca do Polski. Dziesięć lat później wyjeżdża na wycieczkę do Austrii. Zapomina wrócić do Polski. Zapomina w cudzysłowie. Jedzie do Niemiec Zachodnich. Tam otrzymuje azyl polityczny. Dostaje się do USA i w 1956 roku wraz z rodziną osiada w Chicago. Tu na swoje nieszczęście angażuje się w działalność polonijną. Przygarnął do swojego mieszkania niejakiego Mariana Lipowskiego, który wyjechał z Polski jako Żyd prześladowany po marcu 68. Waluś nie wie, że Lipowski jest agentem wywiadu PRL. W USA już kilka razy przebywał w tej roli, nawet zdążył już popełnić obowiązki proboszcza w Cleveland. Został wyświęcony w 1958 roku, ale dekretem prymasa z czerwca 1973 roku został pozbawiony święceń, o czym powiadomiono National Conference of Catholic Bishop w Waszyngtonie. Nazywał się wtedy Antoni Ziemba. Do agentury został zwerbowany podczas odsiadki pięciu lat więzienia za handel obcą walutą. Jako agent posługiwał się także nazwiskami Bogdan Rusiewicz oraz George Bauman w 1967 roku. Został wysłany jako kapłan do rozpracowywania polonii szikagowskiej. Tam naciągnął wiernych na pożyczki. W sumie 47 tysięcy dolarów. Pragnąc zwerbować Walusia do zadań wywiadowczych, ściąga go do Wiednia, gdzie ponoć łatwiej żyć. Po pewnym czasie Walus jednak wraca do USA. Jednym z powodów odmowy współpracy są jego poglądy o roli Żydów w Austrii. W Wiedniu pojawia się w jego życiu wątek związany z Szymonem Wizentalem, ścigaczem zbrodniarzy nazistowskich. Jerzy Mroczkowski pisze w swojej książce. Cytat. Dziwnym może się wydawać również bliski kontakt wywiadu PRL z Instytutem Wizentala w Wiedniu i samym Wizentalem. Zachodzi poważne podejrzenie, że w sejfach PRL znajdują się dokumenty opisujące jego działalność w okresie II wojny światowej, kompromitujące Wizentala w oczach opinii publicznej. Być może, że Wizental jest po prostu szantażowany przez wywiad PRL i z tego powodu ściśle z nim współpracuje. Tymczasem Zięba alias Lipowski wraca do USA jako małożonek agentki Teresy Olczak, a sam nazywa się już Mordechaj Adler. Żona jest w ciąży, ale jest godna swojego męża. Zdążyła już zdradzić swojego narzeczonego, Drożdżyńskiego z Nowego Jorku i razem z Adlerem wyłudzają od Drożdżyńskiego kilka tysięcy dolarów pod pretekstem kosztów jej powrotu do USA. Adler Lipowski popełnia jednak kardynalny błąd. Podaje Drożdżyńskiemu numer swojego telefonu w Chicago, swojego w cudzysłowie, czyli telefonu Walusia. Stęskniony Drożdżyński dzwoni do Adlera. Telefon odbiera Waluś i po krótkiej konsternacji Waluś wyjaśnia. Teresa jest już żoną Adlera. Drożdżyński może to sprawdzić, przyjeżdżając do Walusia bez zapowiedzi. Przedtem Waluś nabrał podejrzeń co do tożsamości Adlera Lipowskiego. Oto sąsiadka, Maria Chrobek. Kilkakrotnie już mówiła do Walusia, że Lipowski do złudzenia przypomina jej proboszcza z parafii pod wezwaniem Świętego Józefa. Co więcej, Walusz pewnego razu znalazł pod poduszką Lipowskiego brewiarz. W tym momencie przerwanie naszej relacji byłoby znęcaniem się nad czytelnikiem, więc dotrwajmy do końca tego kryminału. Drożdżyński przyjeżdża i wszystko się potwierdza. Lipowski jest spalony. Parafianie z kościoła pod wezwaniem Świętego Józefa czyhają na niego, trawieni rządzą odwetu za tysiące wyłudzonych dolarów. Waluś zapłacił za litościwe serce dla bezdomnego agenta straszliwą cenę. Zostaje przez niego oskarżony o to, że był mordercą Żydów w Częstochowie. Świadkami oskarżenia byli Świadkami w cudzysłowie Adler już bez cudzysłowiu oraz Teresa Olczak. Olczak, znak zapytania. Oboje zaznają, że Waluś zwierzał im się, iż był strażnikiem Gestapo w getcie Częstechowskim w nawiasie jako kilkunastolatek. Dowodami w cudzysłowie dowodami, zajął się profesjonalnie Wizental zapewne na propozycję wywiadu PRL mającego Walusia na celowniku za jego wycieczkę do Austrii. I oto 12 kainitów obojga płci zgodnie zeznaje na procesie, że Waluś był strażnikiem w getcie. Podają liczne szczegóły. Rozprawa rozpoczęła się 20 marca 1978 roku przed Sądem Okręgowym Północnego Dystryktu Stanu Illinois. Przewodniczący sędzia Julius Hoffman, zgadnijmy z jakiej nacji, oskarżał John Gubim, także zgadnijmy z jakiej nacji. Rozstrzygała konkluzja oskarżenia. Cytat: W okresie II wojny światowej był Waluś członkiem formacji hitlerowskich. W nawiasie Mroczkowski napisał: wyjątkowo nienazistowskiej. SS i Gestapo. Waluś jako gestapowiec szalał także w Kielcach. Świadkowie oskarżenia Gelbauer, Bigelman, Glicklich, Koenigsberg i Różański zostali siłą przymuszeni do przymusowej pracy przy Klingstrasse 10 w Częstochowie. Oni będą zaznawać że widzieli Franka Walusia przy wielu okazjach w mundurze gestapo i słyszeli, jak pozostały personel budynku gestapo zwracał się do niego per Waluś. Inny świadek oskarżenia, Majlich Rosenwald, od czasu do czasu przynosił listy do Franciszka Walusia adresowane na kwaterę główną gestapo w Kielcach. Na koniec zapytajmy, co na to prasa polonijna? Milczała. Z jednym wyjątkiem było nim pismo Czas w Winnipeg, niespenetrowane przez służby specjalne PRL, czyli przez lobby żydowskie. Milczał m.in. dziennik związkowy, ale to nie dziwi. Niestety dziwi tylko niewielu. Pismo Czas przygwoździło owego Majlicha Rosenwalda. Cytat. Biorąc pod uwagę fakt, iż jeden ze świadków oskarżenia, Majlich Rosenwald, urodzony rzekomo w Częstochowie, a przybyły na rozprawę z Izraela, został rozpoznany jako kapitan Służby Bezpieczeństwa PRL, który trzykrotnie przesłuchiwał Franciszka Walusia w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kielcach. Nie ulega żadnej wątpliwości, kto przygotował cały ten akt oskarżenia. Cisną się dwa jakże pouczające wnioski. Proces Walusia, proces w cudzysłowie, Potwierdził starą zasadę UB z pierwszego dziesięciolecia Żydobolszewickiej okupacji Polski. W cudzysłowie, dajcie nam człowieka, a dowody same się znajdą. W latach poprzedzających narodziny Solidarności, rzekomo antysemicka służba bezpieczeństwa ściśle współpracowała z żydowskimi ubowcami, ojcami służby bezpieczeństwa całkiem nikczemnie zachowywał się po procesie uniewinniającym Walusia wspomniany dziennik związkowy, kierowany wtedy przez Jana Krawca, co także nie zaskoczyło ani mnie, ani... no właśnie. Cytat. Oskarżony o popełnienie zbrodni, były nazista Frank Waluś zdołał uzyskać odroczenie wydanego w 1978 roku wyroku wskazującego go na pozbawienie obywatelstwa. Ten cytat jest dla nas jeszcze obecnie trzecią lekcją poglądową, tym razem na temat korzeni prasy polonijnej. Oczywiście nie wszystkiej. Chicago Tribune pisał jeszcze w 1984 roku, czyli cztery lata po uniewinnieniu Walusia, przedrukowany przez czas. Frank Waluś z żoną Celiną weszli do zatłoczonego domu pogrzebowego. Zatrzymali się w przejściu i rzucili okiem na rzędy ławek, szukając wolnych miejsc. Po chwili znalazł szyję, ruszyli w ich kierunku. Usiedli. Natychmiast potem ludzie, u nasie Polacy, obok nich wstali i przesiedli się gdzie indziej. To nasza czwarta lekcja poglądowa o ówczesnej polonie w Chicago. Także nie wszystkiej. Na Franciszku Waluszu zakończymy dzisiejsze przeglądanie rewizjonistów Holokaustu. Na następne zapraszam jutro. Stało się nieszczęście, miałem przygotowanych kilka plików i niestety wszystkie znikły. Dlatego odcinek jest troszkę krótszy. Był ponad 40-minutowy, wyszło 26.